Wiadomości z rynku nieruchomości Prognoza rozwoju rynku nieruchomości na najbliższe 3 lata. Przed nami 3 lata niczym niezakłóconego rozwoju rynku nieruchomości. Do takiego wniosku doszło 46 najlepszych ekonomistów krajowych, którzy ocenili sytuację rynku realnościowego od dziś do 2017 roku. Urban Land Institute, instytut badawczo-naukowy typu non-profit, przeprowadził ankietę wśród ekspertów rynku nieruchomości dotyczącą czynników mających wpływ na rynek realnościowy. Jaki wniosek? Solidne fundamenty gospodarcze i realnościowe podtrzymują zarówno rynki komercyjne, jak i realnościowe do 2017 roku, a może i dłużej. Właściciele domów mogą spodziewać się wzrostu wartości ich nieruchomości o 4 do 5% rocznie w ciągu najbliższych trzech lat. Kupno nieruchomości tańsze niż wynajem w większości kraju. Jeśli masz wystarczająco dużo pieniędzy na pokrycie 10% wkładu własnego, to najprawdopodobniej taniej Ci będzie kupić dom na własność niż go wynajmować. Realty Track, firma zapewniająca dane na temat rynku realnościowego, przeprowadziła badanie w ponad 460 okręgach w całych Stanach Zjednoczonych, obejmujące swoim zakresem pierwszy kwartał 2015 roku. Okazuje się, że uzasadniona rynkowo wysokość płatności z tytułu czynszu za dom jednorodzinny z trzema sypialniami pochłonie aż 28% dochodu gospodarstwa domowego, ale jeśli kupiłeś takiej samej Wielkości dom, Twoje miesięczne płatności za nieruchomość będą kosztować Cię tylko 24% dochodu gospodarstwa domowego. Płatności te obejmują zobowiązania hipoteczne, podatki od nieruchomości i ubezpieczenie. Bay City w stanie Michigan i Pittsburgh w stanie Pensylwania, zajmują czołowe miejsca, jeśli chodzi o przystępność cenową. Właściciele domów w tych miastach potrzebowali tylko 11% ich dochodu na pokrycie płatności z tytułu utrzymania swoich nieruchomości. Nabywcy, których obciążone nieruchomości zostały skonfiskowane, powracają na rynek. Te osoby, które straciły dom na rzecz banków w szczytowym okresie kryzysu realnościowego będą niedługo obchodzić ważną rocznicę. Gazeta Wall Street Journal donosi, że ponad 900 tysięcy osób straciło swoje domy z powodu przejęć obciążonych nieruchomości w okresie od października 2007 roku do października roku następnego. Jak wynika z danych Fair Isaac Corporation firmy zajmujące się oceną kredytową. Ponad 250 tysięcy z nich nie posiada zapisów w raportach kredytowych o przejęciu ich nieruchomości. Do końca tego roku spodziewany jest wzrost tej liczby do prawie 650 tysięcy byłych właścicieli domów. Siedem lat zajmuje wymazanie z raportu kredytowego informacji o konfiskacie sądowej obciążonej nieruchomości. A dla tych, którzy przez cały ten czas ciężko pracowali nad odbudową swojej zdolności kredytowej, istnieje szansa, że będą mogli starać się o kredyt hipoteczny po raz kolejny. W ciągu najbliższych kilku lat ponad 5 milionów amerykańskich rodzin będzie w stanie ponownie kupić dom. Najzdrowsze miasta. Już patrzysz na okręgi szkolne, i czasy dojazdu do pracy, ale teraz możesz jeszcze dodać swoje zdrowie do listy czynników do rozważenia przy poszukiwaniu domu do kupna. Strona internetowa livability.com przeanalizowała dane z rankingów opieki zdrowotnej okręgów i porównała je pod kątem liczby lekarzy i szpitali dostępnych dla mieszkańców. Dodała również inne czynniki, takie jak możliwość dojścia na piechotę do lokalnej komunikacji i jakość powietrza. Wynik. Lista 10 najzdrowszych miast rozciągająca się od Honolulu na Hawajach po miejscowość Yonkers w stanie Nowy Jork. Na czele tej listy znalazło się Minneapolis w stanie Minnesota. Miasto oferuje mieszkańcom możliwość kajakowania, pływania i uprawiania narciarstwa biegowego w systemie parkowym, który to obejmuje aż 17% powierzchni miasta. Dodatkowo 84% osób mieszkających w Minneapolis i okolicznych okręgach to osoby niepalące. Ponad 80% 69% mieszkańców ma ubezpieczenie zdrowotne i większość z nich odwiedza swoich lekarzy co najmniej raz w roku na badania kontrolne. Dyzajnerskie kondo. Wyobraź sobie mieszkanie w Porsche. Nie, nie, nie. Nie mam na myśli spania za kierownicą w garażu parkingowym. Jak donosi Associated Press, Porsche i inni luksusowi projektanci jak Giorgio Armani i Fendi użyczają swoich marek dla nowych inwestycji deweloperskich w celu zwabienia do Miami bogatych międzynarodowych nabywców. Plan wydaje się działać. Wielomilionowe kondominia zostały wykupione wiele za gotówkę, zanim jeszcze budowa Porsche Design Tower zostanie ukończona w 2016 roku. W miarę jak waluty w innych krajach nadal tracą na wartości, bogaci inwestorzy międzynarodowi traktują zakup tych markowych i luksusowych mieszkań jako sposób na ochronę ich majątku. A tak przy okazji jeden z takich modeli kondom windę, która transportuje samochód do salonu i umieszcza go za szklaną ścianą. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy uważają, że ich samochód to dzieło sztuki. Amerykanie nieświadomi prawdy o kredytach. Niczym zaskakującym jest fakt, że 90% Amerykanów uznaje znaczenie kredytów w ich życiu, ale pomimo wartości, jaką przyznają kredytowi, 39% Amerykanów nie zna swojej oceny kredytowej. Według nowego badania przeprowadzają przez Chase Slate firmę obsługującą karty kredytowe, ponad połowa z nas nie wie, że płacenie rachunków na czas jest najważniejszym czynnikiem w uzyskaniu dobrej oceny kredytowej. To nie jedyna niewiedza. Jeśli chodzi o naszą kondycję kredytową, dwie trzecie amerykańskich konsumentów twierdzi, że chciałoby zwiększyć swoje wyniki kredytowe, ale tylko połowa z nich uważa, że posiada wdrożony plan, który ma pomóc im w osiągnięciu tego celu. Możesz uzyskać swój Raport kredytowy za darmo na stronie internetowej annualcreditreport.com. Wiosenny rynek sprzedawców. To właśnie wtedy popyt na nieruchomości jest najwyższy. Jednak jak donosi Realtor.com, tej wiosny nabywcy domów powinni spodziewać się bardzo konkurencyjnego rynku. Liczba wyszukiwań domów na kompleksowej stronie Realtor.com poszła w górę o 40% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Jednak wraz ze wzrostem popytu nabywcy domów stają również przed problemem ograniczonej podaży domów na sprzedaż. W związku z niską podażą i wysokim popytem widzimy, że domy sprzedają się szybciej i za większe pieniądze. Średnia cena domu wystawionego na sprzedaż na Realtor.com wzrosła o 11% w porównaniu do ubiegłego roku. A w całym kraju domy sprzedają się w mniej niż 3 miesiące. Na rozgrzanym do czerwoności rynku San Jose możesz spodziewać się, że dom na sprzedaż zniknie z rynku w ciągu zaledwie 22 dni. RMK Financial ukarany za oszukańcze praktyki. RMK Financial, znany również jako Majestic Home Loans, zostało ukarane przez Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów, tak zwane Consumer Financial Protection Bureau, za rzekome nieuczciwe praktyki reklamowe i marketingowe. Jak informuje czasopismo branżowe National Mortgage News, zdaniem CFPB, przedsiębiorstwo RMK bezprawnie wykorzystywało logo VA i FHA w reklamach skierowanych do członków armii. Co więcej, biuro rządowe zarzuca RMK, że w swoim programie pożyczkowym informowało, iż jest on oferowany przez rząd Stanów Zjednoczonych. Przedsiębiorstwo RMK zgodziło się zapłacić karę oraz zaprzestało kampanii reklamowej, nie przyznało, się jednak oficjalnie do winy. Małe kondominia narzucają duże ceny: 3680 dolarów za stopę kwadratową. Tyle trzeba zapłacić za kondominium na Manhattanie. Ale nie martw się, to tylko 606 stóp kwadratowych, więc łączna cena wyniesie jedynie 2 miliony 200 tysięcy. The Wall Street Journal donosi, że w niektórych drogich lokalizacjach mała powierzchnia może nadal narzucać wysokie ceny. W Honolulu na Hawajach studio o powierzchni 632 stóp kwadratowych można kupić za milion 100 tysięcy. Jeśli brzmi to za dużo, to weź pod uwagę, że jest w pełni umeblowane. Sprzedawcy zadbali nawet o daczynia i pościel. Ogromne zróżnicowanie podatków od nieruchomości. Jeśli chodzi o wielkość Twojego rachunku za podatek od nieruchomości, to wszystko zależy od lokalizacji, lokalizacji i jeszcze raz lokalizacji. Tak przynajmniej wynika z nowego badania przeprowadzonego przez portal finansowy WalletHub.com. Na przykład właściciele domów w New Jersey muszą wyłożyć najwięcej w całym kraju na podatek od nieruchomości, bo średnio prawie 4 dolarów rocznie. Właściciele domów na Hawajach najmniej, bo tylko 480 dolarów rocznie. Zdaniem ekonomisty z Bak University, wraz z upływem czasu dodatkowe 1000 dolarów podatku od nieruchomości wydane co roku oznacza tyle samo, co zapłacić 50 tysięcy więcej za zakup domu. Szukasz, szukasz i szukasz. Nie szukaj! Wszystko masz pod jednym adresem www.posiadłość.com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 Wait!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 Mamy do zaoferowania murowany dziesięcioletni dom w stylu kolonialnym: cztery sypialnie, trzy i pół łazienki, osobna jadalnia, pokój rodzinny, dwa kominki, pełny, wykończony basement, duży garaż na 2,5 samochodu oraz murowany parking tunelowy na trzy samochody. Cena wywoławcza to 650 tysięcy dolarów, a podatek od nieruchomości wynosi jedynie 8500. Chicago, okolica Sheridan Road i Belmont Avenue. Przestrzenne, czteropokojowe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 No. Przez nich znalazłem ten dom Potem raz, dwa załatwili wszystkie formalności I teraz Teraz czuję, że żyję Ej. Nieruchomości od A do Z Szybko, sprawnie, profesjonalnie Zadzwoń 847 647 4000 847 647 4000 Miej marzenia My załatwimy resztę Podcast magazynu radiowego Posiadłość Dostępny jest w internecie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę Wystarczy odwiedzić witrynę posiadłości.